Dzień dobry, czy też raczej dobry wieczór powinienem powiedzieć, bo jest godzina 21. Wita Witam Was Robert Kessling w blogowej strefie Robertaka. Postanowiłem sobie dzisiaj nagrać kolejny odcinek, tak żeby parę słów do Was powiedzieć. A blogowa strefa, no bo to jeszcze nie próba mikrofonu, tamtą może nagram za jakiś już niedługi czas pomysły są no dobra, ale to jak będzie, to będzie a teraz jest blogowa strefa i dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o pracy a dokładniej praca nie zając bo praca nie zając tak dokładnie mogę zatytułować odcinek, myślę, że to będzie dobry tytuł yy, otóż udało mi się znaleźć pracę dorywczą taką przez 5 dni dzisiaj to już jest piąty dzień z kolei, czy też raczej piąta noc bo praca, którą robię którą wykonuję to jest praca przez 10 godzin w nocy i o, jeszcze troszeczkę pociągnę i teraz na czym to polega eee, jeżdżę po w hrabstwie Kent po różnych yy, stacjach kolejowych, a dokładnie po parkingach stacji kolejowych i sprawdzam czy tam jest wszystko w porządku czy te automaty do kasowania pieniędzy działają czy nie jest nic zniszczone czy lampy działają yy, no przy okazji jeżeli są jakieś papiery to muszę je posprzątać ale tak naprawdę jest tego bardzo, bardzo mało, tego sprzątania całego a cała praca konkretnie to polega na polega na po prostu dojechaniu na czas e nawet nie na czas, bo to ja samemu sobie decyduję kiedy tam być ważne żeby się zjawić w ustalonym grafiku w ogóle tej nocy no i to wszystko posprawdzać no i co, no, no praca jak praca większość czasu spędza się za kółkiem na miejscu, na, na, na tych stacjach kolejowych spędza się od 10 minut aż do godziny no, niektóre stacje kolejowe są bardzo konkretne parkingi są duże i wtedy jest dużo więcej do sprawdzenia a tam już na miejscu samochód się parkuje i chodzi się z buta tak jest lepiej niż przejeżdżać autem i co chwilę z niego wysiadać ale co chciałem jeszcze powiedzieć dlaczego praca nie zając bo to mnie tak yy, zainspirowało do nagrania tego odcinka otóż zacząłem w sobotę yy, i wtedy pracowałem z Francisem ale najpierw trzeba było się z Francisem spotkać bo yy, nigdy wcześniej go nie widziałem ta praca jest załatwiona przez agencję dowiedziałem się tylko gdzie pojechać że tam już ktoś się ze mną spotka wyjaśni co i jak i właściwie to wszystko co wiedziałem i na miejscu tak, przyjeżdżam, na dziewiątą byliśmy umówieni Francisa nie ma no, właściwie źle mówię yy, zanim jeszcze ruszyłem z domu, był telefon z agencji Robert, czy możesz pojechać na dziewiątą trzydzieści bo ta osoba się spóźni no dobra, więc nie dziewiąta, więc dziewiąta trzydzieści, pojechałem nikogo nie ma, dzwonię do osoby z tej agencji, bo tak się umówiłem jeżeli coś będzie nie tak, będę dzwonił, no i mówię, że nikogo nie ma, więc kobiecina kobiecina dzwoni do tamtego pracownika i, i po chwili oddzwania do mnie i mówi, że ten człowiek się zjawi, ale chyba za głośno mam radio. Znaczy, się tu nawet nie radio. Kazika muszę uciszyć, no. z Kazika dzisiaj wziąłem do słuchania. No dobra, niech sobie. Niech sobie leci, tak? I teraz, tak, człowieka nie ma no ale, że za chwilę się zjawi no zjawił się za dłuższą chwilę czyli nie o 9.30 a gdzieś tam przed 10.00 się zjawił i zaczyna mi tam tłumaczyć, co jest do zrobienia sprawy papierkowe, gdzie są klucze, jak tam używać tokenów i takie różne ruszyliśmy razem to była sobota, ruszyliśmy w trasę e, zrobiliśmy może z, trzy stacje po czym wróciliśmy na tą początkową co mnie troszeczkę zdziwiło no ale e, widocznie tak miało być, że się jedzie, wraca gdzieś tam jedzie znowu, dalej i tak dalej e, ale się okazało, że on mówi no słuchaj, no, dla Ciebie to już dzisiaj wszystko możesz jechać do domu ja jeszcze zrobię tam coś innego po drodze bo jestem z Londynu więc pojadę, już nie będę tutaj wracał no mnie pasowało wróciłem do domu gdzieś tam koło godziny drugiej, trzeciej w domu już byłem a płacone oczywiście za 10 godzin przychodzi niedziela na dziewiątą się umówiliśmy ale Francis do mnie dzwoni Yy, tam gdzieś koło godziny siódmej i mówi Robert, słuchaj spotkajmy się o dziesiątej, ok? no dobra, czemu nie? więc już godzinka odpadła spotykamy się o godzinie dziesiątej yy, ja jeszcze tego nie powiedziałem ale powiem politycznie niepoprawnie jest to murzyn czarny jak smoła zgany a właśnie w sobotę, tak przyjechał później bo był mecz Gana, Stany Zjednoczone no i on koniecznie musiał to obejrzeć, więc byłem w stanie to zrozumieć, że się spóźni no ale nawet jak przyjechał tam przed dziesiątą, to mecz jeszcze trwał, słuchał radia, ucieszył się, Gana wygrała z Stanami i tam zakwalifikowała się dalej, ja fanem futbolu nie jestem, ale, ale to tyle co się dowiedziałem no i teraz tak, niedziela, umówiliśmy się na tą dziesiątą, przyjeżdża Francis troszeczkę oczywiście spóźniony no i ruszamy w trasę on mówi, że, że dzisiaj jest taki niewyspany i czy ja mogę jechać samochodem przez cały dzień no mówię, no czemu nie, no mogę jechać samochodem mówię, jak tylko będziesz mnie kierował, no to nie ma sprawy no i jedziemy sobie po różnych stacjach zrobiliśmy nie wiem, może 6-7 stacji, ale już były większe dystanse zakończyliśmy całość gdzieś około godziny 3-4 no i to samo Francis mówi, no to dobra, no dzisiaj wszystko jedź do domu, dobranoc i tak, tak się zakończył kolejny dzień I znowu niezrobionych 10 godzin ale za 10 godzin będzie zapła zapłacone no ale najciekawszy dzień to był dzień kolejny a więc poniedziałek skończyła się praca już z Francisem on miał mnie tylko wciągnąć do tego wytłumaczyć, pokazać tam mapę rozkładówki no i tak tak przez dwa dni było a w poniedziałek już miałem pracować sam i żeby dostać się do tego biura potrzebowałem klucz, ale klucza nie miałem Francis swojego mi nie oddał mówił, że tam będzie supervisor. Yy, więc przyjechałem na dziewiątą punktualnie czekam na Superwizora, 15 minut jego nie ma, no to dzwonię do Francisa i mówię, że nie ma nikogo ja tutaj siedzę, czekam yy, i co dalej, czy on tam z kimś rozmawiał, on tam oczywiście ściemnił mnie, że, yy, że rozmawiał, ale raczej nie rozmawiał jak się później okazało albo później Superwizor ściemnił no jeden z nich ściemnił w każdym razie Superwizor yy, do mnie po jakiejś chwili od telefonu Francisa oddzwonił, zapytał czego ja tam potrzebuję, bo on też był taki jakiś dziwny ale Anglik bo się z nim spotkałem dzień później I no i yy, no ja mówię, że jeden klucz, resztę wiem nic więcej nie potrzebuję, tylko klucz ten supervisor był z Canterbury więc na dojazd miał tyle samo czasu co ja, więc pół godzinki no ale że już było prawie w pół do dziesiątej w momencie jak rozmawiałem, no to nie chciało mu się pewnie jechać e, pół godziny po to, żeby mi dać klucz i później pół godziny znowu wracać z powrotem do Canterbury no i tak ten jak ze mną rozmawia to taki był niepewny coś i mówi, że za chwilę się do mnie jeszcze raz odezwie no to mówię, okej, okay, czekam minęło 10 minut i dzwoni superwajzor i, i mówi, słuchaj Robert ja tam Cię bardzo przepraszam, że tak wyszło jak wyszło, ale tego klucza nie mam teraz nie, nie będę mógł Ci go dać więc yy, jedź do domu a my Ci zapłacimy za 10 godzin no dobra, to jak mi zapłacą za 10 godzin, no to się cieszę i umówiliśmy się na następny dzień na spotkanie, yy, że, że odbiorę ten klucz w Cantembery, że się spotkamy. I tak też się stało, zobaczyłem, taki Anglik flamazar, ślamazarny, taki flegmatyk troszeczkę o, chciałem znowu skrót myślowy dwa słówka złączyć. Flamazarny chciałem powiedzieć, tak? Flegmatyk ze ślamazarnym to jest fla, flamazarny. No i yy, kluczek dostałem na kolejny dzień, a więc na wczoraj już pojechałem samemu pojechałem sobie na dziesiątą do pracy a nie na dziewiątą bo wiedziałem co zrobić, wiedziałem, że tam nikogo nie będzie i zrobiłem cały wszystkie te, te, te miejsca w których miałem być także fajnie się jechało dzisiaj jest mój kolejny dzień kolejny i ostatni, bo tylko 5 nocek mam do zrobienia Teraz jest 9.20 Czyli za jakieś 10 minut już będę w miejscu, gdzie stoi samochód Nawet nie wiem co to jest, czy Weko, czy Ford nie, nie zerknąłem na emblemacik Taki e, samochód, furmanka, taka no, z paką Ale całkiem fajnie się nim jeździ i dzisiaj mam już do zrobienia jeszcze większe dystanse, co mi się bardzo podoba, bo wolę sobie jechać samochodem przez 50 minut po to, żeby wyjść na 10, niż jechać na przykład pół godziny po to, żeby pół godziny być na stacji jakiejś. A dzisiaj mam taki większy, większy rozrzut stacji, więc mi to pasuje i będę mógł sobie podcastów wysłuchać. Wszystkich, które mam na odtwarzaczu, moim. A mój odtwarzacz to jest Olympus WMS. Nie, WS, zaraz zerknę. Tylko muszę tutaj zjechać, skręcam na inną autostradę. I zaraz zerknę, i wam powiem, co to jest za Olympusik, bo warty uwagi, jeżeli ktoś nie wie, na czym ja nagrywam. I zaraz powiem o jego dodatkowych zaletach. Tak, tutaj mogę sobie zwolnić. No, właściwie sobie pojadę tak. Z tego pasa sobie ruszę. Yy, więc tak, to jest Olympus WS321M. I teraz dlaczego on jest sobie taki fajny? No on jest fajny, bo jest mały, Płaski, działa na jednego paluszka przez no, dobre 15 godzin. Ciągłego używania to jest sprawdzone. Wszystko zależy właściwie od pojemności akumulatorka, bo ja z akumulatorków korzystam. Jeżeli będzie to jakaś dobrej klasy bateria, to podejrzewam, że jeszcze dłużej będzie działał, no i nie dosyć, że można sobie na nim nagrywać w dobrej jakości to też można sobie słuchać podcastów, czyli jako playerek służy i to naprawdę bardzo fajnie służy jako playerek, można sobie przyspieszyć jeżeli jest podcast gadany a długi to można sobie zwiększyć obroty i wciąż ze zrozumiałą mową tego odsłuchać no malutki lekki i wygodny teraz jest lato, więc jakbym miał jakiegoś zuma ze sobą nosić to bym miał problem, ani go do kieszeni nie włożę musiałbym jakąś saszetkę zrobić, a tak po prostu no, wkładam do dowolnej kieszeni i nawet go nie widać prawie no. tylko słuchawki kabelek trzeba wyciągnąć no, Także zachęcam do Olimpuska Na takie nagrywanie podcasterskie Jest to sprzęcik w zupełności wystarczający Ja wiem, że tak chaotycznie mówię no, Ale to jest blogowa strefa Roberta K Nie mam nic przygotowanego Jadę i staram się też skupić trochę na drodze Bo pomimo tego, że jadę tutaj piąty raz To jeszcze nie znam tych wszystkich terenów za dokładnie i czasami trzeba zerkać na znaki, na auta na radary też są tutaj radary i też na gps które którędy podążać dalej no i skończy mi się dzisiaj tymczasowa praca ale za to, że w nocy no to dosyć dobrze płatnie źle mówię, nie jest dobrze płatna ale ja się cieszę, bo 6 funtów na godzinę w zastępstwie za kogoś praca bardzo lekka, jazda samochodem praktycznie, więc 60 funtów na dzień 300 funtów to troszeczkę podreperuje nasz budżet mój i Wioli no bo ostatnio nam się specjalnie nie przelewa no, później mam nadzieję, że jeszcze jakąś pracę uda się znaleźć, w końcu są wakacje i w te wakacje nie muszę się skupiać na nauce egzaminy wszystkie pozaliczałem mam dwa miesiące wolnego zanim się nowy semestr rozpocznie no i dobra nie będę tak lał wody to jest już koniec tego podcastu żegna się z wami Robert Kessling z próby mikrofonu a tym razem z blogowej strefy Roberta K Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, udanych wakacji, wczasów, czy też nawet lekkiej pracy, jeżeli ktoś nie ma ani wakacji, ani wczasów, są wakacje, trzeba wypoczywać, bawcie się dobrze, niech Wam słoneczko ładnie świeci i do następnego.